Minęła 21. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Mężczyzna podejrzany o śmiertelne potrącenie posła Łukasza Litewki może trafić do tymczasowego aresztu. Grozi mu do 8 lat więzienia. Waszyngton potwierdza, wysłannicy Stanów Zjednoczonych udadzą się jutro do Pakistanu na rozmowy z Iranem. Rośnie liczba zachorowań na boreliozę. W aktualnościach Rada Lekarza co zrobić po ugryzieniu przez kleszcza. Najpierw sprawa tragicznego potrącenia poszła posła Łukasza Litewki. Podejrzany przyznał się do winy, usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. 57-latek może spędzić w więzieniu od pół roku do ośmiu lat, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu Bartosz Kilian. Część zeznań podejrzanego budzi jednak wątpliwości śledczych. Warto powołać tutaj takie przesłanki jak grożąca temu mężczyźnie surowa kara, ale także ryzyko matactwa procesowego oraz obawa o jego ucieczkę. Z tego powodu mężczyzna może trafić do aresztu tymczasowego. Posiedzenie w tej sprawie najprawdopodobniej odbędzie się jutro. Poseł Łukasz Litewka zginął wczoraj w wypadku, gdy jechał rowerem, wjechał w niego samochód. Polityk znany ze swojej działalności charytatywnej miał 36 lat. Rzeczniczka Białego Domu Caroline Lewitt potwierdza, że Stan zjednoczone wyślą jutro do Pakistanu specjalnego wysłannika Steve'a Witkofa i doradcę prezydenta Jared'a Kushnera na rozmowy z irańskim ministrem spraw zagranicznych Abbasem Arakcim. Prezydent podjął decyzję o wysłaniu specjalnego wysłannika Witkofa oraz Jared'a Kushnera ponownie do Islamabadu. bo irańczycy chcą rozmawiać osobiście. Prezydent jest zawsze gotów dać szansę dyplomacji. Miejmy nadzieję, że uda się osiągnąć postęp i że spotkanie przyniesie pozytywne rezultaty.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 Unijna odpowiedź na kryzys energetyczny na świecie jest mało satysfakcjonująca. Tak o rozmowach o ocenach energii podczas nieformalnego szczytu Rady Europejskiej na Cyprze powiedział w drodze do Warszawy premier Donald Tusk. Przywódcy unijnych państw w ciągu dwóch dni rozmawiali o zmieniającej się sytuacji geopolitycznej, sytuacji na Bliskim Wschodzie i na Ukrainie oraz o kryzysie dostaw surowców energetycznych. Unia nadal będzie poszukiwać rozwiązań w sprawie wysokich cen paliw, mówił Donald Tusk. Wszyscy mieli takie poczucie, że ciągle nie ma tego skutecznego zestawu rozwiązań. No i póki ta wojna trwa na Bliskim Wschodzie, trudno sobie wyobrazić, żeby rynek energii został ustabilizowany. Premier Donald Tusk podsumowując spotkanie 27 na Cyprze, który pełni obecnie prezydencję w Unii powiedział, że po wyborach na Węgrzech zmieniła się atmosfera wśród przywódców. Widać to było m.in. podczas spotkania z zaproszonym na szczyt ukraińskim prezydentem. Włodymyr Załęski osobiście pojawił się na kolacji roboczej rozpoczynającej szczyt. Była to okazja do podziękowania Unii za wsparcie dla jego kraju. Po wielu miesiącach wspólnota zgodziła się na udzielenie Ukrainie pożyczki w kwocie 90 miliardów euro. Stało się tak, ponieważ Budapeszt wycofał swoje weto po uruchomieniu przez Kijów transportu rosyjskiej ropy na Węgry, uszkodzonym wcześniej przez wojsko Putina rurociągiem Przyjaźni. To są aktualności jedynki. W nich teraz Lubelszczyzna i znaczny wzrost liczby zachorowań na boreliozę. Jak wynika z danych sanepidów, w 2024 roku zarejestrowano ponad 1700 przypadków, w 2025 już o ponad 1000 więcej. Pierwszym objawem boreliozy jest rumień, który pojawia się w miejscu ugryzienia przez kleszcza. Przypomina dermatolog dr Teresa Żukowska. Rozchodzi się ta plamka coraz bardziej na obód i to jest sygnał, że jest aktywność tego schorzenia. Chorobę leczy się antybiotyką. Nieleczona choroba może kończyć się inwalidztwem. W przypadku pojawienia się rumienia po ugryzieniu przez kleszcza należy natychmiast zgłosić się do lekarza. Specjaliści przypominają też, że przed zachorowaniem na inną przenoszoną przez te pajęczaki chorobą, czyli kleszczowym zapaleniem mózgu, chroni szczepienie. Na koniec Białystoki kolejny głos wsparcia dla uwięzionego przez białoruski reżim dziennikarza i działacza polskiej mniejszości Andrzeja Poczobuta. Przedstawiciele Związku Polaków na Białorusi, mniejszości Białoruskiej oraz mieszkańcy Podlasia zebrali się przed pomnikiem księd księdza Jerzego Popiełuszki. Jak co miesiąc przypominali, że skazany na 8 lat więzienia Andrzej Poczobut już od ponad 5 lat przebywa w trudnych warunkach, a jego los jest niepewny. Z ostatnich informacji, co mamy, to dla Andrzeja została przedłużona cela więzienna jeszcze na pół roku. Wiceprezes Związku Polaków na Białorusi Marek Zaniewski. No to oznacza, że przy pół roku będzie całkowicie odezolowany od innych więźniów i będzie siedzieć w celi. Nie będzie mógł dalej pracować, wychodzić na powietrze. To taki dodatkowy element presji na nim. Andrzej Poczobut jest jednym z ponad 900 więźniów politycznych zamkniętych w białoruskich więzieniach. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda Słabe opady deszczu możliwe w nocy na wschodzie Polski. Temperatura minimalna od 3 do 6 stopni w większości regionów, ale na północnym wschodzie możliwe przygruntowe przymrozki do minus 2 stopni. Klimat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 Autopromocja Kwestia sporna Dzień dobry, tu Leszek Jożdżewski. witam Państwa w Kwestii Spornej. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jaka przyszłość czeka lewice, a moimi Państwa gośćmi są Dominika Siedlińska, Okopres i Kwiatki Polskie, a także program polityczny. Dzień dobry. Dzień dobry. I oraz Jakub Majmorek, krytyka polityczna. Dzień dobry. Dzień dobry. I mm, słuchajcie, no to dlaczego o lewicy? Lewica wydaje się, że jest taka dość stabilna. To znaczy jedna lewica ma te 7-8%, druga lewica, czyli razem ma około 3% procent marszałek Czarzasty dość widoczny, chyba zyskujący sporo medialnej uwagi na nowym stanowisku, ale z drugiej strony, chociaż jest tak dobrze, to dlaczego nie mogłoby być lepiej? Bo ten taki dryf, czy, czy nawet nie dryf, tylko taki jasny kierunek Tuska rządu w taką prawą stronę, takie trochę ściganie się z Konfederacją o taką wrażliwość prawicową, Wydawałoby się, że tworzy bardzo dużo miejsca dla lewicy, która mogłaby zagospodarować część tych postulatów, które no, nie są spełniane tak, przez, przez ten rząd. I chciałem Was zapytać, czy może zacznę od Ciebie, Dominiko, co z tą lewicą? To znaczy, czy tutaj widzisz dla nich jakąś wielką szansę na odbicie, czy w sumie powinni się cieszyć, że w ogóle są w Sejmie i, i czy na przykład jakaś opcja jednoczenia się to jest dobra, dobry pomysł, czy, czy niekoniecznie? rozumiem, że masz na myśli jednoczenie się z powrotem na tej liście lewicowej tak, w takiej formule, w, w jakiej weszli. Wydaje mi się, że coraz dalej jest od, od takiego potencjalnego zjednoczenia się. I tutaj znowu będzie, to jest długa historia, tak? ale kiedy oni się rozdzielili mniej więcej rok temu, to wtedy było słychać dużo takich głosów ze strony partii Razem, że najwyższa pora, że bardzo żałują, że to się wydarzyło tak późno, ponieważ nie załapali się na takie wzrosty no właśnie tych ostatnich właściwie już dwóch lat można powiedzieć, ponad. Czyli nie zdyskontowali takiego bycia w opozycji do rządu Donalda Tuska, który rozczarował bardzo dużą część elektoratu takiego, no powiedzmy liberalnego, ogólnie, ogólnie to ujmując. I rzeczywiście jest tak, że jak oni sobie patrzyli na to, jak sobie działała w tym czasie Konfederacja, oni później tam skomplikował im się obraz oczywiście przez ten podział z Brownem. no ale rzeczywiście było tak, że wchodzili do Sejmu z niezbyt imponującym wynikiem, to było 6% z kawałkiem, po czym nagle się odbudowali, tak, i zbudowali się na takim poziomie kilkunastu procentowym, właśnie dzięki temu, że byli w opozycji, są nadal w opozycji, więc ich wyborcy rozumieją, że nie są pisem, bo mają dużo zarzutów wobec tej partii, ale nie są też sklejeni z rządem Donalda Tuska, no i właśnie dzięki temu mogli sobie dyskontować to niezadowolenie. jest to e, oczywiście racjonalne podejście do pewnego stopnia. Tak? To jak bardzo jest racjonalne, no, to pokazały też trochę wybory prezydenckie, kiedy Adrianowi Zandbergowi udało się do, zdobyć dosyć dobry wynik. Wylądował zaraz za Grzegorzem Prawnym jako pierwszy kandydat lewicowy tak? e, z, tej, z tej listy. E, I na przykład wśród tych wyborców dwudziesto-paroletnich był właściwie drugi po, po słowom, mirze męcenie. No tylko, jak widać, e, pomimo tego, że już są od roku ponad w tej opozycji. No nie ma tutaj jakichś szczególnych uzysków, ruchów i tak dalej, ponieważ no, są pewne ograniczenia takiego, takiego podejścia. Po pierwsze, Pewnie, by się wiele osób z partii razem podpisało pod takim myśleniem, że ludzie jeszcze nie do końca rozumieją ci, ten ich potencjalny elektorat, że oni nie są od Donalda Tuska, że to jest jakaś inna lewica, że oni są nadal z nim jakoś sklejeni. No ale wydaje mi się, że oni napotykają jednak na taki opór materii, że łowią mimo wszystko w tym samym elektoracie, w którym łowiła nowa lewica i łowi nowa lewica, tak? który jest jakiś ograniczony. No, on miał wtedy w tym, w tym 2019 to był taki. Pik kilkunastu procentowy, już nie pamiętam dokładnie, 11 z kawałkiem. 12, 12 chyba, 12 coś chyba nawet, coś takiego. Bo pamiętam, jak rozmawiałam z Adrianem Zanbergiem w kampanii prezydenckiej, i wtedy było widać już taki właśnie no taki pomysł na to, żeby wyjść poza tę bańkę, taką tych wyborców lewicowych. I oni wtedy opowiadali, w ogóle nie używali nazwy: My jesteśmy lewicą, my mamy program lewicowy, tylko my jesteśmy takim obozem propolskim, chcemy wielkiej Polski. To miało przemawiać też właśnie do takich osób, które nie mają jasno określonych poglądów, no ale chcą jakiejś zmiany. Chyba nie jest elektorat liberalny, czyli mówiąc, <śmiech> tego raczej taka neokonfederacja, tak? Wiesz co, no to pytanie, jak zdefiniujemy elektorat liberalny? Ja, ja go definiuję dosyć szeroko w takim znaczeniu, który mieści i takich wyborców, powiedzmy, koalicji obywatelskiej, którzy mają wolnorynkowe poglądy, jednocześnie jakieś takie w miarę progresywne społecznie. To Ja, ja tak widzę elektorat liberalny, Także w tym się mieszczą i właśnie tacy ludzie, którzy chcą niskich, prostych podatków i tacy, którzy może chcieliby trochę, żeby ten system jednak inaczej wyglądał, żeby był, nie wiem, no, żeby było więcej redystrybucji, żeby, żeby była progresja podatkowa ostrzejsza itd. tak dalej. Pomimo tego, że to są jakby często bardzo różne postawy, tak, no ale przyjmuje ten taki bardzo ogólny podział, czyli taki elektorat zorientowany prawicowo i zorientowany liberalnie. Cokolwiek by, by to nie znaczyło. Zaczęłam od tego, co powiedział wtedy Adrian Sandberg. No właśnie, on Powiedział, że oni szukają takich wyborców, którzy, i to jest cytat, wcale jakoś nie mają ciepłych uczuć na, na myśl o świętej pamięci nowej lewicy, to że oni szukają gdzieś więcej, czegoś, czegoś poza. I wydaje mi się, że po tym roku już widać, że no jest trudno o to, o to żeby, żeby wyjść poza, poza tę bańkę tej puli wyborców, takich progresywn zorientowanych progresywnie bardzo. Dominika Siednicka Dominika pisała ciekawe perspektywy Partii Rezydentów teraz pytanie do Jakuba Majmurka o tę perspektywę no, lewicy właściwej, tak? tej dużej lewicy sejmowej. Czy jakby w tych warunkach, jakie są politycznych, ich poparcie nie powinno być znacznie większe i czy w ogóle oni coś z tym robią, czy mają taki pomysł, czy samo to, że są w rządzie i, i mają perspektywę wejścia do kolejnego sejmu, jakby im całkowicie już nie wystarcza i, i w zasadzie to, to jest pułap ich możliwości i oczekiwań. Na pewno jak każda partia Nowa Lewica chciałaby zwiększać poparcie, ale kiedy rozmawia się z jej liderami, no to ma się takie rzeczywiście wrażenie, że oni gdzieś uważają tą swoją obecną sytuację za relatywny sukces, za taki powiedzmy sukces na miarę naszych możli możliwości. Po tym kiedy Lewica straciła władzę w wyborach w 2005 roku, spadła trwale do drugiej politycznej ligi, i przestała być jakąś taką siłą, która by się istotnie liczyła na polskiej scenie politycznej jako jeden z biegunów polaryzacji. Przestała być naturalną partią władzy, tak jak nią była w okresie 1989-2005 i dopiero w tym 2023 roku wróciła do rządów. No i dlatego pokolenia, które już jako dorośli zaangażowani politycy w politykę, w ludzie bardzo boleśnie przeżyli rok 2005, a później rok 2015, kiedy lewica w ogóle wypadła z parlamentu. No ta perspektywa tego roku, 2023 i powrotu do rządów, no jest już jakimś wielkim sukcesem. Nawet jeżeli to jest sukces w roli takiego no, bardzo junior partnera Tuska. Co więcej, kiedy się rozmawia na przykład z Włodzimierzem Czarzastym w tych publicznych wypowiedziach, przedstawia taką bardzo wręcz hura optymistyczną wizję sukcesów Lewicy w rządzie. On ma taką narrację i to jest też taka narracja, którą powtarza nowa Lewica, że przecież ze wszystkich mniejszych niż KO partii koalicji rządowej, to lewica najbardziej dowiozła no, nie rozpadła się jak Polska 2050, nie spadła poniżej progu w sondażach, jak, nie sam jak PSL, przy czym no, zrealizowała jakieś swoje postulaty, które obiecywała w wyborach. Tu najczęściej wymienia się tą rentę wdowią jako jeden z tych postulatów, czy wolne wigilie. Problem w tym, że rzeczywiście jakaś taka perspektywa, no, że no, odnosimy ten sukces, bo mamy te w porywach 10% i jesteśmy w stanie tworzyć, Rząd, bo dowieźliśmy rentę wdową, wolne wigilie i reformę Państwowej Inspekcji Pracy, no to nie jest jakaś taka bardzo porywająca powiedzmy narracyjnie perspektywa i nie wiem, z punktu widzenia na przykład młodego progresywnego elektoratu, który będzie pierwszy czy drugi raz głosował i który chciałby jakiejś dużej lewicowej wizji, no to to nie będzie jakaś taka wizja, która by młodego wyborcę, który przeżywa polityczną inicjację jakąś bardzo porwała, dlatego Wyborcy, czy tej wyborczyni, bardziej atrakcyjna pewnie gdzieś tam będzie opowieść partii Razem. No i teraz, jakie są perspektywy lewicy przed następnymi wyborami? No, lewica liczy najpewniej na to, że uda się jej, nawet jeżeli się jej nie uda porozumieć z Razem, bo taka wola na pewno jest po stronie nowej lewicy i ona jest dużo, dużo bardziej po stronie nowej lewicy, niż jest po stronie Razem. Moim zdaniem, jeżeli Razem w sondażach będzie miało pewność dowiezienia wyniku dającego dotacje, to wybierze pewno samodzielne pewne pójście po pewną dotację. Czyli 3% im wystarcza. Tak, ryzykując nie osiągnięcie progu, więc jeżeli ta średnia sondażowa będzie w okolicach 3,5, to myślę, że razem na pewno samo, samo wystartuje, zwłaszcza, że tam jak gdyby po względnym sukcesie Adriana Zandberga cały czas, no, no to buzuje jeszcze, jeszcze, jeszcze w głowach. Z kolei Nowa Lewica będzie się chciała porozumieć z razem, to się pewnie nie uda, ale Nowa Lewica liczy, że dowiezie te 8-9% i że razem z dobrym wynikiem KO i z jakąś optymalizacją list po tej stronie rządowej, to starczy na drugą kadencję. To jest ten horyzont, w którym w tej chwili ta partia przede wszystkim myśli. No i to jest scenariusz, który no, nie jest nieprawdopodobny, on jest jakoś tam jakoś tam możliwy. No to, że to jest właśnie taki scenariusz na perspektywę następnych kilku lat, nie dalej. Jest to też taki, taki, taki scenariusz, w którym nawet jeżeli Lewica będzie realizować jakieś swoje drobne e, sukcesy, no to kosztem firmowania rządu, który bynajmniej nie jest i też będzie miała problem z odtwarzaniem swojego poparcia w młodszych pokoleniach, które no bardzo wyraźnie ciążą ku partii Razem. To jest kwestia sporna. Kontynuujemy rozmowę po piosence. Polskie Radio. Jedynka. z kwestia Sporna. Rozmawiamy o tym, jaka przyszłość czeka polską lewicę, a moimi państwo gośćmi są Jakub Majmurek i Dominika Sietnińska. Chciałem z teraz chwilę porozmawiać o tym, yy... To na tę lewicę rzeczywiście głosuje, tak? Kuba, ty powiedziałeś, Kuba murek o tym, że to jest trochę taka zamierająca formacja, jeśli chodzi o elektorat. Mówimy o tej nowej lewicy. Z kolei razem przyciąga pewnie takich najbardziej świadomych, wielkomiejskich wyborców. No ale rozumiem, że Zanberg powalczył trochę o takich wyborców YouTubeowych, takich młodych, którzy może się zachwysnęli wielkimi inwestycjami, a akurat nie mają takich ultrakonserwatywnych poglądów obyczajowych. I zostawiam mnie to, że partia o takiej tradycji, no, że, że jest bardzo dużo osób, które kiedyś na to nie, SLD, powiedzmy, głosowało, jakiś no, niewielki, rozumiem, że wielu z tych ludzi po prostu nie żyje, ale jednak bardzo wielu z tych wyborców, nie wiem, prezydenta tak, który w ogóle zbiera cały czas wspaniałe oceny i pewnie gdyby mógł kandydować, to podejrzewam, żeby w cuglek pokonał Karola Wryckiego. I jakby nie ma tej pamięci, nie ma tej ciągłości i ci ludzie jakby nie traktują Lewicy jako realnej opcji wyborczej. i. Dominiko, pytanie do ciebie, co jest tak, że ta lewica się trochę zamknęła w takiej, że ta lewicowość jest bardzo silnie nacechowana i jakby bardzo ciężko jest od tego odejść i tam w zasadzie to by się wiązało z jakimś ryzykiem, być może, no był przecież lid, prawda, który się nie udał te tam, nie wiem, dekadę czy więcej temu czy jakby To jest poczucie, jakby to była taka partia, może nie klasowa jak PSL, ale partia, która ma świadomość, że ona z tej sceny schodzi, tylko chce to swoje schodzenie jeszcze przedłużyć. No i Czarzasty był tym pomostem, który sprawił, że oni wrócili na chwilę do tej, do tej polityki. Czy to jest, nie wiem, a tyle się mówiło o młodych kobietach, protesty kobiet, czarny protest, mhm. że młode Polki są lewicowe... No, jeśli są tak bardzo lewicowe, jak pokazują sondaże i w deklaracjach także wielu Polaków mimo wszystko deklaruje i Polek lewicowość, to się jakby nie przekłada na ich wybory polityczne. Czemu tak jest? Dlatego, że ludzie się nie przywiązują do tych łatek. Jeżeli, jeżeli sam, sami siebie określają jako lewicowych, to nie znaczy, że będą z automatu głosować na partię, która ma lewicę w nazwie. W różnych badaniach właśnie, jak się prosi o, o autodefinicję, no to wiadomo, że tych wyborców, którzy sami siebie określają jako lewicowych, wcale nie ma tak mało. Nie ma ich tylu, co wyborców prawicowych. Wiadomo, że takich centrowych też jest sporo, ale oni w dużej mierze głosują na koalicję obywatelską. Po prostu, jak sobie zajrzymy w jakieś... Nie będę teraz tak z głowy podawać, ale to są naprawdę dosyć wysokie no odsetki. W CERBOSu na przykład było tak, że tam około połowy wyborców chaosia tak. to identyfikuje jako osoby o poglądach lewicowych. Tak, więc... i, to, i, to jest, i to jest klasyk, tak? Bo ludzie po prostu inaczej trochę definiują. Lewicowość definiują nie jako właśnie takie rozmiłowanie w tym tym, żeby społeczeństwo było bardzo równe, żeby wzmocnić inspekcję pracy, żeby odśmieciowić rynek pracy, nie wiem, no, czy właśnie wprowadzić jakieś nowe progi podatkowe i tak No po prostu inaczej, inaczej to jest. Jesteś widzą. za aborcją i LGBT, tak, to tak, jesteś lewicowy. Tak, to jesteś lewicowy. Mhm. Przy czym ja mam wrażenie, że też ta druga kadencja PiS bardzo zamieszała w takich autoidentyfikacjach. To będzie taka dosyć zabawna anegdotka. Pamiętam jak, to, już, to chyba był jakiś 2019 rok, jak chodziłam w Paradzie Równości, rozmawiałam z ludźmi, wtedy robiłam takiego streama dla OKO Press i pamiętam, że zaczepiałam zwłaszcza takie osoby, które nie do, jakby nie były takim stereotypowym może gościem parady, tak? Czyli takie osoby w wieku, nie wiem, 50-60 lat, ubrane konserwatywnie, bez żadnych jakichś tam kolorowych flag i usłyszałam, że jesteśmy tu, bo Kaczyński tego nie lubi, tak? Więc mam wrażenie, że duża część tych wyborców takich liberalnych zaczęła się utożsamiać z tą, z tą plakietką jestem lewicowy, dlatego że prawica po prostu wszystkich nazywa wakami. W tym badaniu Sadury Sierakowskiego czy w tej książce właściwie już później o społeczeństwie populistów, oni tam wyszczególniali wtedy różne takie segmenty elektoratów i oni tam wtedy wyliczyli, że taki elektorat, czyli taki, który jest z jednej strony progresywny bardzo społecznie, a z drugiej strony chce takiego państwa skandynawskiego z taką świadomością, że to trzeba trochę przebudować na przykład system podatkowy że to jest bardzo oni to wyliczyli na 7 albo 8% chyba mniej więcej. To Więc... w badaniu w tych badaniach Maureen Common, które, które robi w Polsce, które też podzieliło polskie społeczeństwo tak, na, kilka, z, tak, tak, na kilka na mm kilka -hmm. segmentów. To oni mają tam ten segment y, progresywnych zapaleńców i tam to jest wyceniane tak właśnie na około 5%, i to jest właśnie taki no powiedzmy właśnie elektorat, gdzieś tam taki idealny, który by się wpisywał w poglądy czy to razem, czy, czy, czy nowej lewicy. Więc taki elektorat, który no faktycznie byłby jednocześnie prosocjalny, równo w sensie ekonomicznym i progresywny obyczajowo, no jest w Polsce bardzo niewielki, więc Lewica musi albo sięgać po elektorat, który jest trochę bardziej indywidualistyczny, mm. który jest trochę mniej wspólnotowy, albo po elektorat, który jest trochę bardziej konserwatywny, żeby jakoś tutaj budować poparcie, no albo edukować po prostu elektorat, pokazywać ludziom, solidarystyczne postawy są lepsze niż na przykład indywidualistyczne, więc to są te trzy taktyki, przy czym ta ostatnia, no jest taką taktyką najbardziej nastawioną na długi termin, bo nie da się przekształcić, nie wiem, osób, które są indywidualistami, ale też mają bardzo progresywne poglądy obyczajowo. Kogoś, kto idzie w paradzie równości, ale jednocześnie jest przekonany, że Mencen zna się świetnie na gospodarce, no żeby z kogoś takiego zrobić wyborcę, który się zgadza ekonomicznie z Zandbergiem, no to nie jest niemożliwe, ale to niekoniecznie da się zrobić w perspektywie jednej kampanii. Wiecie, to co mnie intryguje w tej, w tej rozmowie, to to, że poświęcamy dość dużo uwagi partii, która pewnie za chwilę nie znajdzie się w Sejmie i nie ma żadnego wpływu, szczerze mówiąc, ani na linię rządową, ani opozycyjną, ale rozumiem też, że partia Razem ma to do siebie, że jest widoczne. Natomiast to, co mnie interesuje tak naprawdę to, to w, tej, w tej rozmowie to wasza perspektywa na to, czy... bo w sumie nie odniesie się do, do tego, co powiedziałem na wstępie, do takiego mocno prawicowego skrętu Koalicji Obywatelskiej, który powiedzmy sobie szczerze, no, przynosi im, nie wiem, czy sukces, no, ale w każdym razie poparcie na poziomie 30% plus. W zasadzie można powiedzieć, że poparcie dla rządu zrównuje się z poparciem dla Koalicji Obywatelskiej, bo poparcie dla rządu jest poniżej 40% w większości badań. Wydaje się, że duża część wyborców partii koalicyjnych rządu nie ocenia dobrze tak, tym, tym lewicy, chociaż lewicy chyba jeszcze relatywnie nie najgorzej. Natomiast to, co mnie intryguje, to to, że wydaje mi się, że jednak jest spora część takich wyborców dla których te sprawy tożsamościowe, światopoglądowe czy, czy, czy jakie tam praw nazwiemy, człowieka. praw człowieka, mm, są dość istotne, także dlatego, że one były bardzo istotne w budowaniu, co nie było regułą, tak, ale w budowaniu tego języka właśnie antypisowskiego. Ty, Dominiko, nawiązałaś do, do Parady Równości, że tam pojawiły się osoby, które wcześniej nie chodziły. No czarne protesty, czarne marsze były jeszcze bardziej spektakularne nie chodzi o przyciąganiu uwagi osób, które wcześniej e, o prawo do aborcji nie walczyły. I to się trochę wydaje tak jakby to nie pozostawiło śladu, bo to nie był, to nie jest w całości wyborca lewicowy, tak? czyli ci ludzie z tych, z tych marszy. I jednocześnie, jakby koalicja, nawet symboliczny sposób, stara w zasadzie niby coś mówi, że zrobi, to znaczy, że może, związki partnerskie w formie tam przysposobienia i tak dalej. Wiem, że jest nawrotki, ale tak naprawdę te porażki, które były związane z tym, że nie dało się przepchnąć przez koalicję rządzącą mm. tych postulatów, moim zdaniem idą na, na konto Tuska i w zasadzie już chyba nikt nie udaje, że ktokolwiek o tych wyborców zabiega. To jest takie myślenie, oni i tak na nas zagłosują, bo oni najbardziej się boją PiSu, Brauna, po Legzitu, Konfederacji nie. Potrzebne skreślić. I teraz pytanie do Was i Dominiko, do, do do Ciebie w pierwszej kolejności. Jak to jest, że tego rozczarowania no jednak Tuskiem i koalicją część tych wyborców, wyborców może nawet nie pójdzie zagłosować? Dlaczego to nie idzie na kąto lewicy, która akurat w tych sprawach jest jednoznaczna? Niektórzy mówią nawet za bardzo jednoznaczna. Dlaczego nowa lewica nie potrafi przejąć tych wyborców, którzy nie chcą oczywiście zagłosować na, na opozycję, tak, na Kaczyńskiego, ale nie głosują na partię razem i pewnie nie zagłosują? Tak jak by powiedział normalców o, o progresywnych poglądach. Dlaczego oni nie głosują na nową lewicę? To najpierw anegdotka, bo kiedy mówiłeś o tym, że no właśnie, że ten rząd nie realizuje takich obietnic, które były zupełnie oczywiste w kampanii, tak jak te związki partnerskie, no wiesz, trzy z czterech partii koalicyjnych na twardo mówiły, że to wprowadzą, po czym jednej partii udało się no, właściwie wywalić to do góry nogami. Jest taki obrazek Janka Kozy, jak tam dwóch facetów okłada nogami jednego i pytają się, czy to go nie boli? Nie, nie boli, to nasz najtwardszy elektorat. Hmm. I wydaje mi się, że takie jest trochę założenie właśnie Donalda Tuska. Wiadomo, może kalkulacja jest taka, że o ranę przyszła fala jakiejś takiej, no taka prawicowa fala, trzeba to ustać, trzeba w pewnych aspektach Trzeba na nie popłynąć, tam, trzeba, ustaść, na niej, trzeba, na niej, trzeba na nie popłynąć, tak, czyli w kwestii migracji dociskamy śrubę i narracyjnie i też jakby w, w obszarze faktów, tak, i tego jak, jak konstruujemy naszą politykę migracyjną czy politykę na granicy. No, a z, a z drugiej strony widzimy, co się dzieje, i, bo, to, bo to nie jest jedyny przypadek tak, tej ustawy, że ze związków partnerskich okazało się, że dostajemy jakiś dziwny kadłubek ustawy o statusie osoby najbliższej, ale chociażby to, co się dzieje z, z edukacją zdrowotną. To jest kolejny taki, taki przykład takiego wycofywania się i takiego nie próby niezrażania do siebie no to nie To są to żeby w ogóle nic nie robić no, niż takie wiesz, po prostu półśrodki. Pół to jest jeden z tych argumentów, który mówi o tym, dlaczego się nie udało Rafałowi Trzaskowskiemu. Oprócz tego, że tam był problem ogólnie niezadowolenia z rządu, no ale też to, że właśnie udawanie jakiegoś takiego niepiesni wydra, tak? Że wcale nie jesteśmy progresywni. Trochę jesteśmy, mrugamy okiem, ale się nie przyznajemy, wiecie jak jest. I trochę jest tak, że możemy sobie spojrzeć na te partie koalicyjne tego rządu i pomyśleć sobie w drugą stronę, no bo cały czas patrzymy na to i mówimy o rany, no jak nie idzie, to nie idzie. Nowa Lewica ma tam 6-7% w porywach do 8 w tych sondażach. Razem do tego ma tam 3-4. No ale zasadniczo to jest to samo, co widzieliśmy od tam 6 lat w tych sondażach, tak? To jest ta pula, którą oni się podzielili i fakt, że to jest jedyna partia koalicyjna, która ustała rządzenie z Donaldem Tusk w jakiś sposób to e, jest w stanie przetrwać ta nowa lewica. Mała tak? stabilizacja. E, mała stabilizacja. E, I teraz e, oczywiście e, tak jak Kuba zaczął wymieniać te rzeczy, którymi nowa lewica się chwali, że to udało się dostać, no to jest tak, że dostają co chwila z drugiej strony kopy na twarz, bo na każdy argument, a my rentę wdowią wprowadziliśmy, to wychodzi e, czterech polityków, polityczek razem i mówi, a, ale przecież to jest tam drobny ułamek tego, co obiecywaliście. I jakby każda taka zdobycz jest od razu skontrowersyjna z pozycji lewicowej tych ludzi, którzy tam już tak nie machają tym, że są lewicowi, ale są. No do tego pytania, czemu to, czemu jak gdyby to poparcie nie przepływa do, do nowej lewicy? Myślę, że tu jest jak gdyby kilka, kilka, kilka może być przyczyn. Po pierwsze, faktycznie to, że Platforma ma jednak dosyć wierny elektorat I ten elektorat, który już gdzieś tam miał przepłynąć, przepłynął wcześniej, to jest ten elektorat, który teraz ma, który teraz ma lewica. No druga kwestia jest taka, że jak ktoś jest rozczarowany ogólnie zbyt konserwatywną linią rządu, no to ma jednak też tą alternatywę, w postaci razem, która jest bardziej wyrazista i nawet jeżeli e, ostatecznie przy wyborach zagłosuje raczej na nową lewicę, no to na razie może w sondażach deklarować razem jako też taki trochę żółtą, żółtą kartkę dla rządu i wyraz takiego niezadowolenia z tego, jak, że to wszystko poszło za bardzo trochę, trochę, trochę w prawo. Myślę, że też bardzo wiele wyborców też racjonalizuje sobie to działania czusk na takiej zasadzie, no że przecież Tusk tak e, nie myśli, że przecież tutaj po prostu jest ten pis zły w Trzeba przeczekać, że cierpliwości. No oczywiście do no, tej cierpliwości, by można tutaj, jak gdyby to słuchasło cierpliwości, by można powtarzać już od 15 lat, bo Tusk obiecywał związki partnerskie z tego, co pamiętam chyba po raz pierwszy w okolicach 2010 czyli wtedy roku. Kiedy po, euro. Zajmiemy się zaraz po wyborach. Tak, więc już po, prostu, więc już po prostu głosować będą w następnych wyborach, no może osoby nieurodzone po tym, gdy Tusk po raz pierwszy złożył te obietnice, ale niewiele wcześniej. Więc to jest, to jest też kolejna kwestia, czy właśnie zdolność tego elektoratu do samoraz generalizacji w przypadku części elektoratu, to może, mogą być też na przykład, nie wiem, problemy wizerunkowe z tym, że po prostu e, Nowa Lewica trochę, trochę miała problem z jakimiś takimi charyzmatycznymi liderami, którzy byliby w stanie jak biedra, przyciągnąć by był No, ta charyzma była bardzo, powiedzmy, krótkoterminowa. E, przyciągnąć, przyciągnąć nowych wyborców. Zobaczymy, jak to będzie tutaj z Czarzastym i czy będzie jakiś efekt sondażowy, bo faktycznie on się teraz buduje dosyć sprawnie na, z jednej strony, konflikcie z Nawrockim, z drugiej strony na konflikcie z ambasadorem Rose i korespondencyjnie z, z Trumpem. Czy to przyciągnie jakiś nowych wyborców, czy tylko się skończy na takich deklaracjach, że wyborcy KO no nie zmienią preferencji, ale z uznaniem powiedzą, no dobrze mu Czarzasty powiedział. No to, to zobaczymy, to jest na pewno coś, co jakoś takiej osobistej popularności Czarzastego nie szkodzi. Więc to mogą być te przyczyny, dlaczego ten elektorat nie przepływa. No zobaczymy jeszcze do wyborów. Na pewno y, przesuwanie się dalsze platformy na prawo. I gdyby był też grany taki scenariusz, który nie jest wykluczony, że po to, by ratować ten P PSL spadający na próg, Donald Tusk wcieli koncepcję EPP+, czyli takiej właśnie listy Europejskiej Partii Ludowej w tych wyborach, czyli właśnie idziemy w takiej szerokiej koalicji, gdzie no właśnie nie z list KO, ale na zasadzie właśnie jakiejś koalicyjnej. Takie CDU-CSU, tak? mamy partię ludową i miejską. Tak, żeby PSL to mogło, powiedzmy, z godnością w, w, w tą koalicję wejść i robimy taką wielką koalicję EPP+, na wyborach. Wybory, przesuwamy się trochę w prawo, a to zostawia trochę miejsca lewicy i wtedy lewica może wzrosnąć. No zobaczymy, do wyborów jest jeszcze trochę czasu i na pewno, na pewno, jeśli koalicja, nowa lewica chce rosnąć, to musi trochę połowić też wśród tych bardziej progresywnych wyborców koalicji obywatelskiej, czy wśród rozczarowanych, którzy odpadli od Polski 2050, bo tam też było trochę progresywnego elektoratu. To jest kwestia sporna. Kontynuujemy rozmowę po Polskie radio Jedynka blue eyes. Baby's got blue, eyes. Like a deep blue sea On a blue when the morning comes I'll be far Pierwszy polskiego radia. To jest kwestia sporna. Rozmawiamy o tym, jaka przyszłość czeka polską lewicę. Moimi gośćmi są Dominika Sietniska i Jakub Majmurek. Na ile macie oboje takie poczucie, że ten dyskurs lewicowy, szczególnie w takim wydaniu amerykańskim, kampusowym, to jest coś, co w Polsce się przyjmuje, a na ile jest tak, że następuje jakaś taka kontra, także kontra ideowa i że coś, co wcześniej stanowiło taki rodzaj moralnego szantażu, że w zasadzie ci tacy liberalno-centrowi, szczególnie starsi publicyści, no mieli, no, no musieli trochę przyjmować to taką lewicową optykę i, i, i czuli się jakoś zmuszeni do tego, żeby iść z tym postępem, to że teraz, nie wiem czy z racji na to, jak duże jest to wahadło w prawo, czy populizm, czy ta walka z pisem, czy że Konfederacja wchodzi, ale mam poczucie, że ten, ta kontrola dyskursywna na lewicy się trochę jednak chyba słabnie i nie wiem, może to jest moje subiektywne wrażenie i chciałem cię Kubo zapytać, czy masz takie poczucie, że, że jakby lewica przestaje powoli być właścicielem tego dyskursu, takiego nawet dyskursu inteligencko-salonowego i że już przecież, taka poprawność się trochę kończy. Przecież ona nie była w Polsce właścicielką tego dyskursu salonowego, ten, centrum polskiego dyskursu. A no, zawsze był Witold Gadomski, tak? ale tak, to, to był, był, tak, nie chodzi tylko o Witolda Gadomskiego, no ale to też jak gdyby chodzi jednak o to, że to centrum to gdzieś tam filozoficznie wyznaczał Kołakowski, późny, z jakimś oh. takim właśnie zakładem, <głos> że jednak dobrze by było, żeby ten Bóg był, no powiedzmy, konserwatywno-liberalnym socjalizmem. Czy jednak Adam Michnicki-Kołakowski. Tak, domyślnym, domyślnym myśleniem e, polskich, polskich elit, polskiego centrum, tego, co w Polsce właśnie uchodzi za, libera za liberalne centrum. Na pewno no, Lewica jest tylko jednym z wielu ośrodków tworzenia dyskursu w Polsce i bynajmniej nie najsilniejszym. Gdyby użyczy atmosfery salonowej, ten salon lewicowy jest jednym z wielu, i nie tym dzisiaj z pewnością, który jest jakiś taki najbardziej wpływowy, co wynika też z tego, że rzeczywiście wahadło bardzo mocno przechyliło się w prawo. Myślę, że lewicy udało się rzeczywiście narzucić, może nie narzucić, ale wprowadzić do obiegu publicznego lewicowy punkt widzenia na kilka spraw, takich jak na przykład właśnie te kwestie mieszkalnictwa, kwestie stosunku do pracodawców, te kwestie zaistniały jakoś w dyskusji publicznej, wtedy wcześniej tutaj rzeczywiście był zupełnie. Inny nielewicowy, nielewicowy monopol, no ale też cały czas w wielu kwestiach. Pewne języki lewicowe w Polsce no, zupełnie odbijają się, odbijają się od ściany. I oczywiście mamy jakąś taką lewicę, no, która przekleja pewne dyskursy rodem właśnie z amerykańskiego kampusu. No to to, to jest w Polsce. No jakaś bardzo, bardzo niewielka nisza, która jest może gdzieś tam, nie wiem, widoczna na portalu X, ale w rzeczywistości społecznej odgrywa dosyć niewielkie znaczenie. Ja, do, się, mm, ja się, z, z, się z tym zgadzam. że Wydaje mi się, że w ogóle w Polsce próbujemy przeszczepiać czy może różne siły polityczne próbują przeszczepiać spory ideowe, które się toczą w Stanach Zjednoczonych z różnym skutkiem. I wydaje mi się, że ta dyskusja wokół tego poprawności politycznej i tego, czym żyją amerykańskie kampusy, to jest jeden z tych przykładów. W ostatnim czasie na pewno to widzieliście podczas jednego ze spotkań, znowu, a propos przeklejania różnych koncepcji i trików ze sceny amerykańskiej, Patryk Jaki, który z Tobiaszem Bochańskim wyruszyli w tę podróż Zmień nasze zdanie i jest, napotkali na swojej drodze Kacpra Nowickiego, który swoją drogą jest działaczem Nowej Lewicy i tam doszło między nimi do takiego starcia a propos tych Takich zdań, które Patryk Jaki często powtarza o tym, że Unia tam 250, ilość płci tam próbuje narzucać. I A to okazuje się, że Patryk Jaki narzuca. Tak, okazało się, nie. że tak, że to, że to głównie prawica o tym opowiada. tak? Więc ja myślę, że duża część tej dyskusji właśnie w ten sposób wygląda, bo wy, lewica, chcecie nam narzucić to, tamto, chcecie ludzi wysyłać do więzienia za to, że ktoś się w zaimkach pomyli. I no, jakby takie zarzuty cały czas się pojawiają pod adresem. się biorą? Prawda? I myślę, że to jest wyłącznie propaganda Z prawicowa. Z no tak, ale że lewica, wiesz, bo tak, by to, że się traci władzę nad, dysk, nad, nad, tym, nad tym dyskursem, to właśnie wydaje mi się, że to po prostu prawica stała się taka trochę kontrkulturowa, lewica stała się taka mainstreamowa, i że lewica jakby zachowała się, jakby nie miała poczucia humoru, i jest jednocześnie relatywnie blisko tej władzy symbolicznej i że po prostu staje się łatwym celem, bo jest takie poczucie, że tej władzy nadużywa i że jakby ten język odrywa się od realiów po prostu. Nie masz tego poczucia? Ja, ja, ja mam część problemu? Ja, ja mam duży problem z takim ustawianiem tej dyskusji, bo rzeczywiście prawica, alt prawica jest trochę kulturowa, była przynajmniej, ale w Stanach Zjednoczonych, gdzie naprawdę można powiedzieć, że jakaś forma poprawności politycznej istniała, zupełnie realnie, i istnieje nadal. E, przy czym ona dotyczy też, no nie wiem, no takich kwestii, które w Polsce nie występują, czyli napięć na tyle rasowym. Tak? Znowu, dla mnie to jest jednak przyklejanie tego, czy, czy prawica w Polsce kiedykolwiek w ciągu ostatnich 25 lat mogła albo była kontrkulturowa w momencie, w którym no jednak symbolicznie cały czas takie imaginarium prawicowo nawet jakoś głęboko religijne jest mimo wszystko dominujące, no nie wiem, czy bym powiedział. No to żołnierze wyklęci byli czymś, co w tamtym momencie było bardzo jakieś przekraczające. Nie, nie. Mam no tak, poczucie, że im się i święto udało, to i Dzień Żołnierzy Wyklętych e, e, inicjatywę ustawodawczą złożył Bronisław Komorowski, tak to było. Tak, bo to jest właśnie, kulturowe. bo to na tym polega ważny fenomen prawicy, że jej udało się wejść, myślę o narodowcach. Marsz Niepodległości, na którym są teraz, nie wiem, 100 tysięcy ludzi. Żołnierze wyklęci, którzy powiedzmy sobie jeszcze że w ogóle to pojęcie tak nie powinno być pewnie używane i tam byli bardzo pomieszane różne osoby i udało im się sprawić, że to żołnierze wyklęci byli OK, tylko, a kowcy byli B. Tak? No tak. Ty, tylko, tylko widzisz, na czym polega, polegał sukces tej takiej fali popularności właśnie żołnierzy wyklętych i, i takiego czczenia, cześci, chwała bohaterów i chodzenia po mieście z flarami. Nie na tym, że oni im zaproponowali coś, czego realnie nie było w naszej kulturze, tylko właśnie na tym, że to było oparte na kodach kulturowych, które my mieliśmy tłuczone do głowy w szkole podstawowej. I, i o wszędzie chodzi. Tylko, że zostało to zaprezentowane w, bar w bardziej atrakcyjnej formie, a nie w, w postaci nudnej, po prostu nudnego apelu to w gdzie szkole. Gdzie jest PPS? Gdzie jest wysadzanie pociągów? Gdzie są ekspropriacje? Ekspro I gdzie jest choćby rewolucja 905 roku, która też była de facto powstaniem narodowym? co były, widziała? Były, takie, czy to robią? takie próby robienia, robienia tego, bo był, od dawna były organizowane w Łodzi obchody właśnie rewolucji 1905 roku. 40 osób śpiewało no tam. tak. Dlaczego teraz teraz nigdy... były jakieś był jakiś spacery po Warszawie śladami Kościuszki, przy okazji rocznicy. Więc, tak, tak. Więc, e e <laughs> więc, więc tego typu, no więc tak, tego tak. typu, tego typu próby e, budowania lewicowej polityki historycznej na tych prawicowych wzorcach są, tylko one nie działają. To jest właśnie gdyby, ciekawe bardzo pytanie, dlaczego? Dlaczego tego typu, tego ty, tego typu narracje gdzieś tam jednak nie, nie chwytają? No też warto pamiętać, że jednak prawica, chociaż jak gdyby przedstawiała na przykład żołnierzy wyklętych jako coś jako taką kontrkulturową akcję, no miała tutaj cały czas bardzo jednak silne instytucjonalne wsparcie, jeżeli nawet niecentralnej władzy, to na przykład samochodowych instytucji, które rządzone przez PiS wspierały lokalne pamięci o żołnierzach wyklętych, to na przykład takich instytucji jak Muzeum Powstania Warszawskiego, które tutaj też jak gdyby, pewną taką narrację najpierw wokół powstania warszawskiego i taką pop-historię, o powstaniu warszawskim, którą później, która później została przejęta do budowania legendy żołnierzy wyklętych, wspierało swoimi funduszami, infrastrukturą i tak dalej. Więc też jak gdyby warto pamiętać, że tutaj jednak prawica wbrew temu swojemu takiemu przedstawianiu się jako siła hiperkontrkulturowa, miała też zawsze dla budowy swoich historycznych narracji potężne instytucjonalne wsparcie. Ja mam, ja mam też taki take, że żeby coś wypromować i na czymś się zbudować, trzeba się na tym polaryzować też, tak? Więc ta opowieść o tym, że nas gnębiono, my w podziemiach tutaj działaliśmy, mamy tego wielkiego wroga liberałów, którzy tam akcją widelec nas zaszczuwali i tak dalej. No taka jest historia o tym, tak, jak się budował ten taki ruch skrajnej prawicy. I, i, to, i to jest, jakiej narracji oni by nie wzięli, to ona też jest właśnie w ten sposób zbudowana, że my tutaj musieliśmy coś przewalczyć, mamy jakiegoś wroga i tak dalej, i tak dalej. Przy czym też część z tej opowieści, tam jest taki podtekst, dyskretny urok przemocy, tak, w tym wszystkim jeszcze ale wydaje mi się, że to, wspomnieliśmy już wcześniej o tym, że w ostatnich latach udało się wypromować pewne jakieś lewicowe treści, czy takie bardziej lewicowe nastawienie do różnych polityk społecznych. Wydaje mi się, że też przez to, że one zostały przedstawione w taki polaryzujący sposób. I na przykład takim narzędziem jest logika walki klas, tak? że mamy tego wroga, mamy złych deweloperów, deweloperuchów. Tak? Dzięki temu między innymi udało się jakoś zainteresować. Interesować media i ludzi tematem mieszkalnictwa, bo postawiono tutaj po prostu banki, deweloperów, pokazano tego, tego naszego, no nie wiem, no, adwersarza. Tu chcemy jakiejś takiej jedności społecznej, żeby wszyscy mieli dobrze i tak dalej, i tak dalej. No, a skuteczne okazują się jednak takie inne zagrywki. Proszę Państwa, jaka przyszłość czeka Lewica? Hmm, chciałem powiedzieć, że świetlana, ale mówię zupełnie szczerze, nie do końca w to wierzę. Z tej dyskusji wynikało, że ta lewica, która ma tu 6%, a tam 3% w zasadzie jest na tym pułapie, na którym być powinna. Mam takie poczucie, że chyba nie rośnie grupa ludzi, która by chciała jednocześnie i wysokich podatków i jednocześnie uważa tolerancję dla homoseksualistów za istotną wartość, że tutaj na tym polu nie ma niestety czego łowić. I Lewica pewnie gdzieś tam będzie się musiała zdecydować, być może będzie formacją zanikającą, a co będzie o tyle paradoksalne, że jednocześnie wydaje mi się, że dla um, zarówno formacji politycznej, jak i intelektualnej, która mówi o usługach publicznych, która mówi o Europie, która mówi o tolerancji, która mówi o równości, która mówi o sprawiedliwości, językiem uniwersalnym, że tego miejsca powinno być coraz więcej. Szczególnie wtedy, kiedy widzimy narastające ksenofobię, nacjonalizm, a momentami wręcz faszyzm. I że w takich warunkach to właśnie taka opcja otwartej może lewicowości, a może prawdziwi lewicowcy by się obrazili, by uznali, że nie jest to prawdziwa lewica. Ale że taka, taka progresywna, otwarta opcja, która nie boi się swoich poglądów, która co najważniejsze przemawia do emocji, która posługuje się polskimi kodami kulturowymi, która także mówi o polskiej niepodległości, o polskich tradycjach. Myślę, że tego typu formacja polityczna, intelektualna miałaby wszelkie szanse powodzenia, nie walczyć o próg wyborczy, ale tak naprawdę o władzę. Tak czy inaczej, mieliśmy bardzo ciekawą dyskusję o przyszłości polskiej lewicy. Jakub Majmurek, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dominika Siednicka, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Ja nazywam się Leszek Jarzewski To była Kwestia sporna. Zapraszam za tydzień. Do usłyszenia. Jedynka. Polskie Radio. Lektury Jedynki. Zapraszam do wysłuchania kolejnego fragmentu Lalki Bolesława Prusa w interpretacji Jerzego Kamasa. Wokulski załatwił najpilniejsze interesa, na kolei zamówił wagon salonowy do Krakowa i około ósmej wieczór, wyekspediowawszy swoje rzeczy, był u państwa Łęckich. Wypili herbatę we troje i przed dziesiątą udali się na kolej. Gdzież pan Starski? zapytał Wokulski. Czy ja wiem, odpowiedziała panna Izabela. Może wcale nie pojedzie? To taki lekkoduch. Już siedzieli w wagonie, ale Starskiego jeszcze nie było. Panna Izabela przygryzała usta, co chwila wyglądając oknem. Nareszcie po drugim dzwonku Starski ukazał się na peronie. – Tutaj, tutaj! – zawołała panna Izabela. Ale ponieważ młody człowiek nie dosłyszał jej, więc wybiegł Wokulski i wprowadził go do saloniku. – Myślałam, że już pan nie przyjdzie – rzekła panna Izabela. Niewiele do tego brakowało, odparł starski, witając się z panem Tomaszem. Byłem u Krzeszowskiego i niech sobie kuzynka wyobrazi, od drugiej po południu do dziewiątej graliśmy. I naturalnie przegrał pan. Rozumie się. Szczęście ucieka od takich jak ja, dodał spoglądając na nią. Panna Izabela lekko się zarumieniła. Pociąg ruszył. Starski usiadł po lewej stronie panny Izabeli i zaczął z nią rozmawiać w połowie po polsku, w połowie po angielsku. Coraz częściej wpadając w angielszczyznę. Wokulski siedział na prawo od panny Izabeli, nie chcąc jednak przeszkadzać w rozmowie, wstał stamtąd i usiadł za panem Tomaszem. Pan Łęcki, trochę niezdrów, odział się w hawelok, w plet i jeszcze położył kołdrę na nogach. Kazał pozamykać wszystkie okna w wagonie i przyćmić latarnię, które go raziły. Obiecywał sobie, że zaśnie. Nawet czuł, że go sen może. Tymczasem wdał się w rozmowę z Wokulskim i szeroko zaczął mu opowiadać o siostrze Hortensji, która za młodu była do niego bardzo przywiązana, o dworze Napoleona III, który z nim kilka razy rozmawiał o uprzejmości i miłostkach Wiktora Emanuela i o mnóstwie innych rzeczy. Wokulski słuchał go uważnie do Pruszkowa. Za Pruszkowem zmęczony i jednostajny głos pana Tomasza zaczął go męczyć. Za to coraz wyraźniej wpadała mu w ucho rozmowa panny Izabeli ze Starskim, prowadzona po angielsku. Usłyszał nawet kilka zdań, które go zainteresowały i zadał sobie pytanie, czy nie należałoby ostrzec z ich, że on rozumie po angielsku. Już chciał powstać z siedzenia – kiedy wypadkiem spojrzał w przeciwległą szybę wagonu i zobaczył w niej, jak w lustrze, słabe odbicie panny Izabeli Starskiego. Siedzieli bardzo blisko siebie, oboje zarumienieni, choć rozmawiali tonem tak lekkim, jakby chodziło o rzeczy obojętne. Wokulski jednakże spostrzegł, że obojętny ton nie odpowiada treści rozmowy. Czuł nawet, że tym swobodnym tonem chcą kogoś w błąd wprowadzić. I w tej chwili pierwszy raz, od czasu jak znał pannę Izabelę, przyleciały mu przez myśl straszne wyrazy. Fałsz, fałsz. Przycisnął się do ławki wagonu, patrzył w szybę i słuchał. Zdawało mu się, że każde słowo starskiego i panny Izabeli pada mu na twarz, na głowę, na piersi, jak krople ołowianego deszczu. Już nie myślał ich ostrzegać że rozumie, co mówią, tylko słuchał i słuchał. Właśnie pociąg wyjechał z Radziwiłłowa, a pierwszy frazes, który zwrócił uwagę Wokulskiego, był ten. Wszystko możesz mu zarzucić, mówiła panna Izabela po angielsku. Nie jest młody ani dystyngowany, jest zanadto sentymentalny i czasami nudny, ale chciwy. Już dosyć, kiedy nawet papo nazywa go zbyt hojnym. Ciąg dalszy lalki Bolesława Prusa w interpretacji Jerzego Kamasa usłyszą Państwo jutro około 20.50. Jedynka polskie radio.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 Emilia Kleszczewska, zapraszam. To są wiadomości z dróg. Dobre informacje dla kierowców są z Drogi Krajowej numer 7, odcinek Kraków-Myślenice na 692 kilometrze. Tam zdarzyły się wcześniej dwa samochody osobowe. Zablokowany był jeden pas jezdni w kierunku Zakopanego. Ale tak jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, utrudnienia już nie ma. Przypomnijmy, to jest droga krajowa numer 7. Podobnie, podobnie nie ma już problemów z przejazdem na drodze krajowej numer 62. To odcinek Radziejów, Włocławek, a dokładniej na wysokości miejscowości Skibin, w województwie kujawsko-pomorskim. Tam miała miejsce kolizja dwóch samochodów osobowych. Niestety wiadomo, że jedna osoba jest ranna i do tej pory wprowadzony był ruch naprzemienny. Natomiast jeśli chodzi o stan utrudnienia, na dany moment. Służby pracują jeszcze na kilku odcinkach. To Droga Krajowa numer 58, odcinek Pisz Biała Piska, a w pobliżu miejscowości Kaliszki 134 km. Tam samochód osobowy zderzył się ze Zwierzyną Leśną. Niestety też wiadomo, że jedna osoba jest ranna i droga jest całkowicie zablokowana. Ponadto cały czas trwają utrudnienia na autostradowej obwodnicy Wrocławia. Dokładnie jest to węzeł Wrocław Stadion do węzła Wrocław Północ na 23 kilometrze, gdzie mamy. Miejsce kolizja pięciu samochodów osobowych. Zablokowane są dwa pasy jezdni w kierunku Warszawy. A także trwa utrudnienie na S5 to węzeł Rawicz. Granica województwa na 101 kilometrze, gdzie po godzinie 20 palił się samochód osobowy. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Wrocławia. 22 513 11 11 to numer do Polskiego Radia Kierowców.